Dzień dobry Państwu. Marcin Gal, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Henrykowski, który wygrał sprawę z Jugendamtem o dzieci i chciał nam tak dosłownie krótko opowiedzieć przebieg sprawy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niech pan tak opowie krótko dzisiejszy dzień jak panu minął. bardzo zadowolony. Po pierwsze z sędziego, po drugie z mojego adwokata, który jest bardzo dobry, z adwokatki mojej żony i z adwokatki, psycholog, od sędziego głównego, z Kastrobrowska. A z tu pan też jest zadowolony? Oj, raczej nie. Jugendamt dzisiaj podpadł całkowicie, bo Jugendamt wyraził, że nie udzielił mi już żadnej pomocy. Znaczy pan jest kolejną osobą... Sędzia ogłosił, że za dużo już tych spraw jest, Tutaj tak. jest rozwód, tu nie ma rozwodu, tu dzieci są, tu dzieci nie ma, te dzieci są raz tu, raz tam i ma tego już dosyć, po prostu postanowienie jest jednoznaczne. Dzieci idą do ojca od dzisiaj i koniec sprawy, wtedy Jugendamt wyskakuje, że w takim układzie nie będzie żadnej pomocy dla pana Henrykowskiego ze strony jugendamtu. No ale tak pomimo tego wszystko wyszło bardzo pomyślnie. Potem pani psycholog, która po przesłuchaniu moim stwierdziła, że jednak pojedzie do dzieci, przesłała dzieci, z czego stwierdza, że Potwierdza zdanie mojego adwokata i tak. zgadza się tak samo z tym, żeby dzieci natychmiastowo znalazły się u ojca, wie, że będzie wszystko okej, okay. no i potem sędzina od e, mojej żony też stwierdziła to samo, że po wysłuchaniu obydwu stron znaczy, mojego adwokata i adwokatki i sędziego powiedziała, że obydwoje mają rację, i też się zgadza z tym zdaniem, żeby dzieci na natychmiastowe pozostały u ojca i zostały z ojcem. To czyli pan jest kolejną osobą, która wygrała sprawę bez poparcia Jugendamtu? Tak. Czyli pan potwierdza, że z Jugendamtem można wygrać i Jugendamt nie ma zdania decydującego w sądzie? Znaczy nie, bo z dzisiejszej sprawy widziałem, że sędzia prawdopodobnie bardzo dokładnie musiał przeczytać wszystkie te dokumenty, tak? było ich bardzo dużo, o czym zresztą mówi i pokazuje i stwierdza, że tu jedno wynika, że te dzieci muszą znaleźć się na tych ojca, tym bardziej, że te dzieci pragną tego i... Yy, Mówiąc to cały czas, nie? że tylko chcą być u ojca. To czyli całe dotychczasowe działanie i pana determinacja w tej sprawie opłaciła się? No raczej tak. Jeszcze jedno chcę dodać, że tutaj sędzia mnie bardzo dzisiaj zaskakuje, że po prostu zgłosiłem się na sprachkurs. Tak. Prze y przeciwko mówiąc szczerze, to Jugendamtowi, bo ile razy byłem w Jugendamcie po prostu... Fraukuta mówi do mnie, że ona mnie nie rozumie po prostu. Wysłuchuje mnie 5-10 minut, a po chwili mówi ona nic tego i tak nie rozumie, ona nic nie wie. No wtedy, przecież wiadomo, tu chodzi o te dzieci, tu nie chodzi o nas, bo ja pracę mam, wszystko mam. Chociaż blokowana była, no ale to już mniejsza, to już pomijmy to. Yy, ale udaje mi się yy, to uczynić, że idę na ten yy, Rathaus, na ten Arbeitsland no i mówię, że mam taki konflikt, że mnie to boli i chcę, żeby mi pozwolili na ten roczny szprach kurs po drugie. Po, po... Ja bardzo dobrze po niemiecku pisałem kiedyś i mnie to starczy ten rok czasu, żebym szybko się wkupił razem z dziećmi, jeśli jeszcze będę i tak dalej. Czy to jest możliwe? No powiedzieli, że tak. No sędzia dzisiaj stwierdził tak samo, że zgadza się ze mną, żebym poszedł na ten szprach kurs i tak samo psycholog od adwokata, adwokatka e, sędziego, tak samo mój adwokat, e, bardzo 20-minutową przemównicą wytłumaczył to wszystko, po prostu też powiedział, że jeszcze nie miał takiego klienta, żeby... Dzień w dzień Henrykowski, czy się pojawiłem na korytarzu czy nie, to widziałem cały czas Henrykowskiego. On był dzień w dzień u mnie, jeszcze takiego klienta nie miałem, ale to jeszcze mało ważne. Nie to, że on był dzień w dzień, to w jednym dniu potrafił być trzy razy nawet. I panie sędzio naprawdę po rozmowach z Henrykowskim doszedł do wniosku, że rzeczywiście te dzieci mu się należą i po drugie rozmawiał tak samo z moimi dziećmi, rozmawiał i też z żoną i po ostatniej rozmowie z żoną, że żona jednak y, wszystko przemyślała, zrozumiała i że tak. przekazuje mu dzieci, no to już jest całkiem zrozumiałe, że tak powinniśmy postąpić. Po prostu. Oczywiście, to jeszcze jedno takie króciutkie pytanie. Czy rozmawiał pan dzisiaj z dziećmi? Tak, rozmawiałem. Dzieci już mhm. wiedziały, po prostu ci opiekunowie z tego domu dziecka już ich poinformowali. Nawet Krys, pierwsze słowa mówi, tatuś, ja już jestem spakowany. Bar bardzo dobrze, to wszystkiego najlepszego, gratulacje. Dziękuję, to wszystkim. I również y będziemy razem w kontakcie. Do widzenia, do usłyszenia